Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale nie tylko. Odcinek specjalny, poświęcony Mundialowi w Katarze w 2022 roku. Ja nazywam się Damian Paluchaka-Dachman i ze mną jest Juliusz Konczalski, a.k. Jules. Witaj, Juliusz. E, witaj, Damianie. Witajcie, drodzy słuchacze. Bardzo się cieszę, że jest teraz przerwa w meczach, bo masz czas, żeby nagrać na. No. Jesteś rozchwytywany przez po prostu wszystkich e, publicystów e, piłkarskich. E, oni potrzebują twojej opinii, ale powiem ci tak już. Czy spodziewałeś się takiego e, finału Argentyna-Francja? No, chyba znaczy wiesz co, nie no nie spodziewałem taki się. Najbardziej chyba taki przewidywalny, nie, że tak jak wszyscy obstawiali co by było, gdyby to by, to, by, to by pewnie tak obstawili. Chociaż jeszcze tam była ta Brazylia, prawda taki mega faworyt, wszyscy mówili, że... To znaczy, wiesz, canarinhos... ja, ja, mam, ja, mam takie, ja mam takie wrażenie, że tak, Francji w finale, no nie chcę powiedzieć, że się spodziewałem, ale to było, no Francja jest bardzo mocna i to było pewne, że, że ona daleko zajdzie w tym turnieju. Jeśli chodzi o Brazylię, no to ja, ja na przykład nie byłem takim wielkim fanem Brazylijczyków jak większość, bo mi się wydaje, że Brazylia po prostu yy, jak trafiła na trud. Zjadła ich pycha trochę, nie? Słucham. Ja, ja tak patrzę na to, to, trochę ich zjadła pycha. Taka za duża pewność jak siebie. Zwykle. A były takie dwa mecze. W jednym meczu, prawda, to yy, można było powiedzieć, że oni tam wystawili drugi skład, bo już byli pewni, prawda, wejścia. No i okazało się, że oni, yy, z kim oni przegrali? Z... z Chorwacją? Nie, nie, nie, z Chorwacją. A to, ty mówisz, to już, że wcześniej. To... wcześniej w... w grupowym. W grupowym. Ale tak, ta... no, oni tam niby wystawili, prawda, e... zespół e... Już ja Muszę taki... sobie, bo już aż tak tego wszystkiego nie pamiętam. Muszę tak. sobie to wszystko, wiesz, tutaj otworzyć jakąś. Mhm. A jakąś... mhm. tu są tabele, kogo oni tam mieli. Ale wiesz, co grupy. najbardziej chyba ekscytował właśnie ten czarny koń, jak to się mówi. To Maroko z Kamerunem tak. przegrali? Czy nie? Ostatni mecz. No właśnie tak chciałem powiedzieć: Kamerun, ale tak zastanawiam się, czy Kamerun w ogóle był w tych mistrzostwach. Nie, no był, był, był. Z, jakby wiesz. E... Ja po prostu już ty, przeleciały trzy tygodnie, a już zapomniałem, kto gdzie Czego grał i, i co się działo. Zaraz sprawdzimy, bo, mhm. bo to jest w sumie też, też ciekawa informacja. Grupa, grupa Brazylii. Mhm. Mam już teraz tą ostatnią fazę grupową. Tak, jeden zero z Kamerunem przegrali. Ostatni no. mecz. Znaczy, ta, mnie, mnie, to jeszcze, taka... mnie jeszcze ta, śmieszyło ta. wiesz, w tej, w tej grupie, mnie jeszcze śmieszyło tak naprawdę, ja pamiętam, że w tej grupie hiszpańsko-niemieckiej, w której takim, takim nieoczekiwanym czarnym koniem okazała się Japonia, która pokonała 2-1 Niemcy i, i później pokonała chyba też 2-1 Hiszpanię, to pamiętam, że wszyscy mówili, że o, to jest taka kalkulacja Hiszpanii, w tak. tym, natomiast no, Hiszpania okazała się naprawdę słaba no. Ten, ja wiem, że Maroko tak. y, bardzo ładny mecz zagrało przeciwko y, Francji w, w, w półfinale y, natomiast mam wrażenie, że y, w, w, tym, w tym meczu wiesz, y, mhm. że, że Hiszpania po prostu była generalnie bardzo słaba natomiast, Maro natomiast Maroko było ewidentnie przez dobrą drużynę, myślę, że no nie wiem, tak obstawiałem, że no jak, nie, jak nie Francja, to kto, natomiast na pewno inne mocniejsze drużyny typu, nie wiem, Anglia, Argentyna, myślę, że one też by pokonały spokojnie. Mhm. W ogóle uważam, że, że mecz Anglia-Francja mhm. to był raz, że to chyba był najładniejszy mecz tego całego turnieju, zdecydowanie, bo to był taki Taki rasowy mecz mistrzostw, wiesz, w którym zagrały dwie... To był taki finał, prawda? Tak, taki powiedzieć? przedwczesny finał. Bo Pierwszy to był... finał I, wiesz, I te wszystkie mecze wcześniej na drodze do tego finału, czy to Argentyny, czy to Francji, to zawsze były takie mecze, że wiesz, no jednak w każdym z tych... Wiesz, nie wiem, Portugalia-Maroko, tak? Jakby Portugalia zdecydowała Wiadomo, że finalnie przegrali, ale zawsze, zawsze w każdym z tych meczów mogłeś wskazać jakiegoś takiego jednoznacznie faworyta. Być może mecz Francja-Anglia, być może lekkim faworytem była Francja z uwagi na to, że jest w dalszym ciągu mistrzem świata, ale w dalszym ciągu mówimy o dwóch bardzo silnych, bardzo mocnych reprezentacjach, które przecież od już kilku lat, kilku sezonów świetnie sobie tak, na... no Anglia. Aktualny wicemistrze Europy. Tak, to, to, to po pierwsze, a po drugie, że no ja ubolewam, bo ja jestem wielkim fanem tej reprezentacji i tej drużyny i tych piłkarzy. Uważam, że jest zdecydowanie najlepsza drużyna na tych mistrzostwach, ale tak. no nie sportowo, jak się okazało. Mhm. Ehm, szkoda. Ale szkoda. wiesz to, co, co, tak, co, co jest zabawne, bo oczywiście mecze z jedną później. Yy, siłą rzeczy to jesteś tak głodny, bo to jest mundial, to jest takie święto, mm -hmm. jesteś, jesteś głodny tych komentarzy, tych wiadomości, co się dzieje, ale te wszystkie takie pudelkowe informacje, które zdominowały yy, -całą, tą, yy, całą, znaczy, całą tą historię w ogóle polskiego występu, nie? bo mm -hmm. powiem tak, że ja, ja nie byłem fanem strategii Polski i uważałem, że brzydko grali. Mhm. Mm i że nie podobało mi się to, jaka to była strategia. Ale był taki moment, w którym e, trener Mikniewicz wrócił, prawda, selekcjoner wrócił z, z tego Kataru i później zaczął się tłumaczyć, nie? I tam, Aha. oczywiście, wyciągali te, te takie, wiesz, taka idiotyczna kwestia premii, którą po prostu jak ktoś się przyczepi, taki dziennikarz, ja mu się wydaje, że on nie wiadomo, co odkrył, nie? I tak dalej. Znaczy, tak wiesz jakby... z tą premią to ciekawe, wiesz, dlatego że ja tak naprawdę przestałem w którymś momencie to śledzić, natomiast dla mnie było ciekawe, bo ja tak sobie z jednej strony myślę, że, wiesz, każdy kij każdy ma dwa końce. I wydaje mi się, że, że kwestia tej premii, z jednej strony, jak oglądałem, zwłaszcza w, jakby w TVP, sport, te różne mm -hmm. wypowiedzi, to tam się koncentrowano jakby na trenerze i piłkarzach jakby zapominając o tym, że jednak tak. ktoś tą premię im złożył, ale z drugiej strony też miałem takie wrażenie, że zbyt łatwo wielu dziennikarzy przeszło nad tym do porządku dziennego, że premier im złoży i zaczęło tak mocno, znaczy ja, ja rozumiem, że, że zaczęło tak mocno powiedzmy krytykować tego premiera i, i w ogóle polski rząd. No bo oczywiście no, była propozycja, że może będzie premia, a później się okazało, że jej nie będzie, no nie ma tematu, nie? A później to takie wałkowanie, wiesz, wyciąganie, No myślę, że wiesz, że wielu dziennikarzy... Albo tworzenie, wiesz co, jeszcze, bo jeszcze o co mi chodzi jeszcze już, bo chodziło o tą całą atmosferę i widać było, które media są na przykład pro selekcjoner, a które są anty. I na przykład tam całe czas to walenie, że jak można było tak grać, jak można było, wiesz, przecież Lewandowski czystym językiem, chociaż w swój sposób powiedział, że on nie chce grać tego antyfutbolu, że to znaczy, że on nie chce tego Michniewicza. A później się okazuje, że Michniewiczowi mówi, i w wywiadzie później mówi, że nie, on on wcale nie, nie, źle został zrozumiany. On po prostu tylko powiedział no nie, i to jest, wiesz, to jest kwestia taka, że mówisz, to jest wywiad na gorąco. I kiedy jesteś podekscytowany, kiedy wiesz, już coś się kończy, więc spływa z siebie wszystko, tak? Już nie ma kolejnej gry o kolejną stawkę. No to już jest koniec. nie? Mhm. Naj, najważniejsze jest, że po prostu ten ostatni mecz nie, nie był takim em, blamarzem totalnym, ale można, ale jak można nazwać trzy jeden przegraną inaczej niż. niż Niż jednak porażką. Nie? I mm -hmm. dla mnie było po prostu takie szycie, wiesz, jakiegoś konfliktu, jeszcze w to wciąganiem, wiesz, prezesa PZPN-u, że trzeba zwolnić w ogóle Michniwicza, że tak nie może być. Ale naprawdę, ten wywiad, ja oglądałem pierwszy chyba wywiad to nie, z, z trenerem w, w, chyba w Radio Z, nie? a później ten ostatni w TVP Sport. I w TV Bespot był taki konkretny, wiesz, tam się ta, przygotowano. Tak, wydaje no, mi się, że ten w TV no, bo Bespot Kuroski, paradoksalnie, wiesz, mimo że telewizja ta. rządowa, to wydaje mi się, że to był chyba... No nie, no, no coś poszły te pieniądze, wiesz, no świetny, 4K, telewizja 4K, czyli mecze oglądasz najwyższej jakości, i VOD fenomenalnie działa, mhm. nie? To, że to jest taka totalna propaganda, wiesz, no, ale wiesz, tej propagandy nie ma. Umówmy się tej propagandy muli. nie ma w samolacie. No tak, znaczy, jak oni by wła, chcieli. Nie wiesz, jak wygląda dziennik telewizyjny. Nie no tak, to, ja, to ja, że, to to ja myślę, że wiesz, ja myślę, że oni yy, pewnie by chcieli, wiesz, wykorzystać propagandowo sukcesy reprezentacji polskiej, gdyby one były. Tak mi się wydaje. Mhm. Ale z drugiej strony też tak sobie myślę, że no. wiesz, że, że generalnie no jak mówimy o sporcie, no to tam wiesz, dziennikarze raczej się tak. fokusują no na sporcie. No ale wiesz co, chcę tylko o co tak. mi chodzi, bo trochę tak yy, y, okrężną drogą no ale okrę. do tego idealnego. ale Chodzi mi o to, że, że trener Michał właśnie w tym ostatnim wywiadzie odpowiedział dlaczego te mecze wyglądały tak, jak wyglądały i co się działo. Wiesz, i tak jakby Opowiedział o tym mentalu zawodników. Wiesz, mm -hmm. o tym. O tym ty, ty, ty, bo, wiesz, bo przede wszystkim było tak, że wcale nie byłoby tak, że gdybyśmy grali pełną piłkę, ale byśmy odpadli, to by nie wieszali psów. No, wieszaliby, wiesz. No, to, to, to jest czyste. To jest typ, po prostu, gdybyśmy z Meksykiem grali tak, jak graliśmy z Francją, to by Meksyk prawdopodobnie walnął nam za dwa gole. My może byśmy walnęli jeden. To znaczy, wiesz, ja, z ja powiem dwa, ci, jeden. że ja, ja do końca nie wiem i nie chciałbym się bawić w takie gdybanie. Natomiast ja bym, ja bym powiedział coś innego, wiesz. Ja bym powiedział coś takiego, mm -hmm. że na pewno mnie osobiście yy, męczy i to bardzo męczy, bo wiesz, ja jestem z tego pokolenia, które się wychowało w czasach, kiedy polska piłka już nie odnosiła sukcesów. Nie? Ja pamiętam, jak kiedyś rozmawialiśmy z Rysławem i on z kolei mówił, że on się wychowywał w tych czasach, kiedy polska piłka odnosiła sukcesy, bo, bo jest trochę starszy od nas. Natomiast ja, ja pamiętam już te czasy, jak polska piłka tych sukcesów niestety nie odnosiła i praktycznie większość mundiali czy Mistrzostw Europy, które jako dzieciak oglądałem, to były mundiale, to były imprezy bez udziału Polaków. I ja zawsze musiałem kibicować jakiejś innej drużynie, nie? A to pamiętam Holendrą zawsze, jako dziecko, wiesz, bardzo kibicowałem, miałem łzy w oczach, tak. jak odpadali. Później już starszy byłem, to wiesz, to, to, to bardzo kibicowałem Francuzom, tak. tak naprawdę, wiesz, za Zidana jeszcze, ale to już byłem starszy. No ja pamiętam grzystać. tylko tą reprezentację z 92, a chyba na Igrzyskach żeśmy odosiągnęli jakiś taki No tak, ale, no, ale piłka nożna na Igrzyskach, szczerze powiedziawszy... Wiesz? Że nie, no to nie jest to samo. nie jest tak. to samo i bo tam też było ograniczenie. Chociaż wtedy, wtedy, wtedy to można jeszcze... powiedzieć, że wtedy było, bo wtedy jeszcze nie było tych ograniczeń nie, związanych z tego, jaka, jak, repre jak reprezentacja danego kraju ma wyglądać. Nie, no było właśnie jakie tam były te były te chyba. Właśnie były. Te dwa... Teraz zmienili te ograniczenia, wydaje mi się. Znaczy nie, no wiem, że teraz to jest jakoś tak, że to trzeba coś wygrać z ten. nie, ale chodzi nie mi o to, że wiekowo tam, jest wiekowe zawsze. By... Wiekowo, właśnie, ale to tak, wiekowe tak. było zawsze, wydaje mi się, na Olimpiadzie. Właśnie tym się to różniło i teraz jest tylko jeden, może być starszy zawodnik, czy tam dwóch czy Czech, nie wiem, jakieś takie straszne śmieszne, ale nie. I, ale chodzi mi o to, że taka jakaś taka wizja tego, że my żeśmy przeszli, my przeszliśmy cudem, wyszliśmy z grupy cudem, bo ja nie wiem, czy widziałeś buwrak I, i, i na przykład jak, ja później jak sobie zestawiam to, co widziałem i z tym, co mówiła właśnie Michniewicz, tak, po pierwsze, nie chcieliśmy przegrać z, z, z Meksykiem, no bo jakbyśmy przegrali, to już można było powiedzieć, że nawet jakbyśmy z Arabią wygrali jakoś tak znacząco, to byśmy z Argentyną nie wygrali to by był koniec, nie? Więc musieliśmy tak grać, żeby nie przegrać. Że to tak wyglądało, no okej. Okay. No to była taka powtórka meczu z Chile, który myślałem, że będzie tylko takim jakby, nie wiem, jakąś próbą jeszcze sprawdzenia czegoś. Ale okazało się, że to była próba generalna przed meczem z Meksykiem. Później była Arabia, która też jakoś taki nie była jakimś wyjątkowym meczem, ale udało nam się wygrać, dwie ładne bramki poszły, no, no okej, okay, no nie? Więc oglądałem reprezentację, która po prostu bała się przegrać, i później Michniewicz to wyjaśnił. Właśnie mówił, że z Argentyną to był taki problem, że oni na bieżąco, wiesz, pierwsza połowa się skończyła z tym, że ileś tam mieli, 20 chyba, czy coś, niewymuszonych błędów. Tak jak piłkę oddajesz takim zespołowi jak Argentyna, to przecież oni to zawsze wykorzystają. I to, że jakaś się poszczęściło, że dopiero w drugiej połowie padła pierwsza bramka, kiedy już rozgryźli Polaków, no to już było... Ale to już no był nie, wtedy koniec. Wiesz, wiesz, Bo Polacy śledzili wynik wiesz, e, e, Meksyku z, z, no z, tak, z Arabii Saudyjskiej, ja, A ja oglądałem ja ten mecz nad nie, drugim okiem. Tak, Tam ale... po prostu były takie emocje co tam się działo. Ale normalnie. ja mimo wszystko akurat jestem w obozie raczej bym powiedział Anty. tych, którzy uważają, że Czesław Michniewicz powinien odejść. tak, że musi odejść, bo, bo to nawet nie o to chodzi. Ja rozumiem, że wynik ponad wszystko i jakby tego nie zmienimy i ten, nie chcę się bawić w gdybanie, co by było, gdyby Polska zagrała z yy, Meksykiem tak jak z Francją albo z Argentyną tak jak z Francją i tak dalej, bo moim zdaniem to jest czysta abstrakcja, tak? Jakby nie wiemy, co by było. Po drugie, patrząc na statystyki z tych meczów, no to jednak mimo wszystko one są kompromitujące, wiesz, no w trzech meczach fazy grupowej oddaliśmy łącznie cztery strzały na bramkę, włączając w to te nieszczęsne rzuty karne, Ta. no to jest dla mnie jednak mimo wszystko kompromitacja. Ale też stara. trzeba powiedzieć, że selekcjoner ma też jakieś dziwne spojrzenie, bo na przykład mówi, że e, Krychowiak był najlepszym zawodnikiem, tam po prostu, na, Nie, no ale naj, no Krychowiak to były podawania do tyłu, podania do tyłu, wiesz, no. hmm. Może tam jakaś jego mądrość była. może Nie wiem, ten, ale... słuchaj. Znaczy dla, mnie, dla mnie właśnie o to mi chodzi. Wiesz, ja sobie oglądałem te wszystkie mecze. Maroko jest bardzo dobrym przykładem, bo to jest drużyna zbudowana z, przynajmniej na papierze, jak patrzysz, gdzie ci zawodnicy grają. To nie są kluby, tej klasy, co kluby, w których grają piłkarze reprezentacji polskiej. No, umówmy się, tak? to, mhm. są, to są kluby troszeczkę niższej kategorii. Tak? I tam z małymi wyjątkami chyba jeden piłkarz gra w Paris Saint-Germain, ten Hakimi chyba, ale nie chcę... To jest chyba kolega, tak, kolega Mbappé. Yy, więc, więc wydaje mi się, że, że być może tu. Natomiast, natomiast w ogólnym rozrachunku, wiesz, jak patrzysz nawet na te słabsze drużyny, które grały, jak grały piłką, to tam nie było tylko podawanie do tyłu tylko tam jednak była chęć, po pierwsze, ruch na boisku, wychodzenie na pozycję. E, czyli ja nie mam piłki, wy, wiesz, jestem aktywny tak, żeby kolega mógł mi podać. Co więcej, sam piłkarz, który jest z piłką, musi wejść i wygrać, jakby w, w tym dzisiejszej piłce musi wejść i wygrać te pojedynki jeden na jeden. tak? Musi po prostu zdobyć w ten sposób przewagę. A musi Zgubić. kiwnąć, musi, no kiwnąć, tak, musi, musi wyjść, przejść to. i dopiero od, dograć i odegrać. I tak grają wszystkie drużyny. Może za wyjątkiem Kataru i Polski. Być może jeszcze no, tam by się no, znalazł. No właśnie ale... tego, tego mi brakowało. nie, bo Teraz już jest tak, tak analizuję, zapominając o tym, co mi tam właśnie doskwierało. I ja uważam, że być może właśnie kwestia jest taka, że koniec, koniec z piłką taką zachowawczą, koniec z taką piłką reakcją. Tylko, że z drugiej strony jest pytanie, czy piłkarze mogą grać Inaczej, czy to już jest kwestia tego, nie, no, że nie a ja mi się wydaje, że to jest trzeba kwestia, ich zmienić, nie? nie bo, wydaje, bo, wiesz, bo wiesz, mi się wydaje, że to jest kwestia mentalności. no bo trzeba zmienić krychowiaka, trzeba, trzeba zmienić troszeczkę tą, tą sprawę znaczy, rozgrywania, wiesz, te szóstki, trzeba. Ja myślę, ja myślę to że lepsze. to jest kwestia ja myślę, że to jest kwestia, po pierwsze trenera i po drugie pewnej mentalności. I ja się zgadzam z takimi opiniami, że ci wszyscy piłkarze grają w międzynarodowych klubach, w zachodnich klubach, w pucharach i tak dalej. I tam jakby nawet jeżeli się muruje bramkę, tak? Ja, ja pamiętam swego czasu jak zdaje się Inter Mediolan pod wodzą Jose Mourinho wygrywał z Barceloną 3-1 chyba w Mediolanie i wszyscy mówili Jezu jaki to straszny ten Inter jak oni murowali bramkę. No ale wiesz, murowanie bramki, murowanie bramki nierówne, nie? Co z tego, że no tak, no Chorwacja Argentyna czy Maroko grały Tak, Ale nie skis... zawsze mają w sześciu... Wiesz, ale sześciu co z tego, że, że, że Chorwacja... Czekaj, chcę spojrzeć teraz jeszcze na statystyki, tak? Wiesz, tych różnych meczy, tak? No bo Maroko, nie? Wszyscy mówią Maroko-Portugalia, nie? No ale patrzysz na statystyki i się okazuje, że Portugalia oddała 12 strzałów na bramkę, a Maroko 9, w tym po trzy celne obie drużyny. No i co z tego, że Maroko miało posiadanie piłki 26%, skoro, skoro jakby było w stanie jakieś zagrożenie stwarzać, nie? Jakby ja nie mam problemu z tym, wiesz, z tymi statystykami, gdyby one dotyczyły reprezentacji Polski, tylko, a my mówimy o czterech strzałach w trzech meczach. Wiesz, ale i... my nie mamy takich zawodników, którzy mogliby grać. Ale to tak jest rola Nie tak się... biegać jak właśnie Maroko. Ale wiesz o co? Nie, no ja rozumiem, Maroko jest bardzo ambitne, bardzo szybkie, wbrew pozorom, bardzo dobrze wyszkolone technicznie. Bardzo agresywnie gra, Bardzo agresywnie, Coś, co, tak, co ogóle... zgadza się, oczywiście. Wiesz, ale ja myślę, że my mówimy o piłkarzach, którzy grają, wiesz, no, Napoli jest wielką, wielką niespodzianką Ligi Mistrzów, tak? Nie mówisz, okej, okay, no Barcelona, Barcelona powiedzmy zawodzi, odpadła z tej Ligi Mistrzów, ale w dalszym ciągu ma świetnych piłkarzy i ja na przykład oglądam te mecze Barcelony przed, przed mistrzostwami, ja oglądałem praktycznie wszystkie mecze Lewandowskiego w Hiszpanii i mhm. też byłem jakby wiele razy zaszokowany tym, że w Barcelonie to wcale też czasem tak nie wygląda, że mu ktoś podaje piłki. Było wiele takich meczów, które Barcelona po prostu wygrywała 1-0 dzięki bramce Lewandowskiego, który sobie po prostu Oczywiście. sam tą sytuację wypracował. To znaczy strzelił gdzieś z pola karnego, z dystansu, pobiegł z piłką, o, wiesz, wyminął jednego tak. zawodnika i tak dalej. No był tą dziewiątką Natomiast taką, tak jak we Francji jest ten Jiru, gdzie się tam gdzieś z tyłu... O, ja nie jestem znaczy, fanem Jiru. Dla mnie Jiru to jest kompletna noga. Nie, znaczy nie, nie, nie ale tego Chodzi mi o to, że, że na takich, na takich e, mistrzostwach, gdzie faktycznie e, to e, tutaj nie ma, m, nie ma miejsca na wielkie taktyki. I to nie dlatego, że, że to są słabi zawodnicy, którzy nie mogą grać tych wielkich taktyków. Chodzi o to, że brakuje e, czasu, który mogliby ci gracze ze sobą spędzić. Wiadomo, że jak jest reprezentacja, która gra ze sobą wiele lat, i ci zawodnicy ze sobą grają wiele lat, to jest zupełnie inaczej. Nasza reprezentacja praktycznie co mecz do tych mistrzostw nas się zmieniała. Za no Nigdy nie było dwa razy takiego samego składu. Michniewicz też cały czas eksperymentował. I za każdym razem jak ci ludzie mają ze sobą wiesz, grać, jak mają wiesz, grać na ślepo, jak mają wiesz, wyczuwać się, kto gdzie jest. Wiesz, ja po prostu jestem w szoku, jak genialnie, to jest, ale to jest geniusz Messiego, ta precyzja jego podania. Ten, ten laser w nodzie, wiesz? Przyjęcie. Znaczy, i zanim, piłki, jeszcze zanim takie o mesi, szybkie, wiesz, to, to ja się z tobą zgodzę. To znaczy, na, na pewno patrząc na te reprezentacje, tak? zwłaszcza te, które doszły yy, tak daleko, czy, czy nawet yy, nawet niekoniecznie do półfinału, czy ale do ćwierćfinału, tak? Mhm. Znaczy, no Oczywiście Maroko było pewnego rodzaju wyjątkiem, bo w zasadzie Maroko miało bardzo podobną sytuację co Polska. Oni zmienili trenera też chwilę przed mistrzostwami. Tak. On w zasadzie to były jego, nawet jeszcze była, że tak powiem, sytuacja chyba bardziej hardkorowa niż z Michniewiczem, bo to były w zasadzie jego pierwsze mecze na tych mistrzostwach. Więc, mm -hmm. więc, więc to w ogóle jeszcze jakaś totalna, totalna abstrakcja. tak? Najlepsze, że w ogóle te, ten mit Maroka, który był budowany, jaka to jest, że w ogóle, że ten to bardzo podobnie, bardzo podobnie ten też był budowany mit Arabii Saudyjskiej, do momentu a, aż, prawda, przegrali z Meksykiem i już wtedy pogrzebali swoje szanse, żeby nadać się pokazywać z dobrej strony. Nie, ale, ale był ten e, trener, oj, nie, nie wypowiem teraz na, na, nazwiska, Henri, a nie wiem. Ale który, nie, który z no, Kataru? Trener, y, nie, nie, Arabii Saudyjskiej. Y, trener Arabii Saudyjskiej. A, sorry, to mi się, myśle. no wiem, wiem o którym mówisz, są chodzi tak, o to, tak, że, tak, że uh -huh. tak, ale że je, on i, po prostu i te filmiki takie z szatni i to jak na przykład fenomenalnie to powgląda, że on coś tłumaczy, i za nim chodzi jak cień tłumacz, który robi nawet te same gesty, te same, y, wiesz, intonacja w głosie, mm -hmm. same, takie, taka siła, no nie, wiesz, żeby po prostu y, ci piłkarze, no nie, rozumieli dokładnie, o co mu chodzi, żeby tam nic nie ginęło w tłumaczeniu, ale że chodziło o to, że po prostu y, no, ten mit się niesamowicie podbudował i, i, i, i, i rósł, po, po tym zwycięstwie niespodziewanym z Argentyną, nie? I też Argentynie wylał kubeł zimnej wody. I podobne mity tworzyły się o właśnie o trenerze Maroka, którego ja po prostu nazwiska też nie, nie pomnę, ale gdzieś tam widziałem na Twitterze, ktoś rzucił zdjęcie, że był na jakimś tam wiesz, online'owym nie treningu, tylko jakiś takich, wiesz, jakiś kurs online'owy taktyk jakiś meczowych i tam studiowali jakieś tam ustawienia zagrywki Guardioli, nie? I, I takie rzeczy, nie? I wiesz, ja jestem bardzo ciekawy, co by było, gdyby ci wielcy trenerzy, to właśnie typu Guardiola, typu Mourinho i tak dalej, właśnie musieli kierować reprezentacjami narodowymi. Dla mnie bardzo ciekawe będzie, jak na przykład, bo prawdopodobnie Deschamps, się. E, Didier Deschamps. Die, mm -hmm. Deschamps. Bo on prawdopodobnie, jak teraz wygra, e, to zostanie tym trenerem. Ale już się mówiło, że on miał, miałby odejść, bo Zidane chciałby się spróbować jako ten e, selekcjoner reprezentacji Francji. No ale teraz to będzie miał ciężko, żeby go zmienić, skoro on odniesie taki sukces. No, nie czy, ale jeszcze, nie ale słuchaj, Zidane i tak zapisał swoją kartę, bo Zidane w ciągu pięciu lat zdobył chyba cztery razy y, puchar y, Liga Mistrzów. Liga Mistrzów tak? Wygrał A. z Realem Madryt, to nie wiem, czy ktokolwiek czegoś takiego dokonał przed nim, więc nie, nie mówię już o tym, że był mistrzem świata, chyba też mistrzem Europy, więc jakby osiągnął wszystko, co było Ten możliwe. Ten obecny trener, jak on się nazywa, Real Madryt? Kto, kto, przepraszam? Y jak się nazywa obecny trener ten, ten, ten, ten Włoch, czekaj, już mam na końcu języka, wyleciało mi z głowy. No. Ancelotti, Carlo Ancelotti. Ancelotti, właśnie. Mhm. Ancelotti to jest aparat, bo on praktycznie wszystkie te największe kluby z wszystkich tych najważniejszych lig trenował. I, i też te sukcesy, bo chyba z Bayernem, prawda? Z, z... Aczkolwiek krótką krótko o, nie był nie pamiętam, tak, ale chyba właśnie wtedy... Ale zdobył Ligę Mistrzów, yy, też Real Madryt. no, no wtedy jakby, się nie on ma tak komplet. bardzo, więc... więc się tak, jakoś tak myślałem, że ma komplet, że ma chyba pięć znaczy, właśnie... Wiesz, ja, ja jeszcze a propos, a propos tych trenerów i... i... Powinien Legię przejąć i zobaczymy, jak jest taki dobry, to powinien z tej legi zrobić, nie? No czy wiesz, mi się wydaje, że po pierwsze... Yy to jest taki mokry sen każdego kibica, nie? Żeby jakiś taki trener przyszedł, wiesz, i, i, i przejął tą tak, jakaś taka uznana marka i przejęła tą reprezentację. Ale z drugiej strony myślę, że wiesz, że to jest też tak, że no, że jednak ci trenerzy też kalkulują, tak? No bo oni też myślą o swojej karierze, o swoich sukcesach i o tym, no jednak oni też chcą zdobywać trofea i oni muszą kalkulować z kim oni mogą, wiesz, oni nie chcą walczyć mhm, o pietruchę i żeby ich sukcesem było wprowadzenie polskiej drużyny do Ligi Mistrzów, na przykład do, do fazy pucharowej Ligi Mistrzów i to będzie największy sukces, nie? tylko no. oni by chcieli... Nie, bo takim trenerem, który powiedzmy miał, miał okazję się sprawdzić jako selekcjoner reprezentacji no to właśnie między innymi było ostatnio Sousa, nie? Który... Ale wiesz, ale też ja ale... uważam, że to jest wszystko źle. Dlatego, że ja uważam, że słuchaj, właśnie już jakby mówiąc o tych tych, ja myślę, że to powinno być to, co chciałem powiedzieć i to, co widać w tych reprezentacjach, mhm. tak? Wiadomo, Deschamps, wiadomo, mimo wszystko trener reprezentacji Anglii, trener reprezentacji... Tre, tre, trener reprezentacji... Szwajcarii, trener, trener reprezentacji tej y, y, y, Portugalii, tak, abstrahując od tego, że akurat odpadli tak? w, tych, w, tych, y, y, w tych rozgrywkach. No to ci, ci wszyscy trenerzy jednak pracują dość długo z tymi reprezentacjami, tak? I, I jakby oni mają szansę, tak jak mówisz, mają szansę na to, żeby poznać zawodników, żeby przetestować zawodników w tej kadrze, żeby ci zawodnicy ze sobą pograli, żeby, żeby te reprezentacje się zgrały i tak dalej. Ale no tak. z trzeciej strony, Kiedy też reprezentacje tak sobie myślę, że ja bym, miały, miały Ale miały. Ale, ja, ale, ja, ja, ale, ale, ale, ale wtedy masz przykład trenera Maroka który pokazuje, że czy na pewno to jest potrzebne w pracy selekcjonera. Bo to, wiesz, nawet mówimy o tym, to jest selekcjoner. Jego zadaniem jest wybrać 11 chłopa, tak. ustawić ich na boisku i przygotować ich taktycznie do konkretnego meczu, który zaraz się rozegra. Mhm. To jest jego zadanie. Ale wiesz, a, nie jego zadaniem, ale co, bo... a nie jego zadaniem nie jest budowanie... Mhm zespołu, okej, okay, jasne, jest pewnego rodzaju budowanie zespołu latami, jakaś wizja reprezentacji, ale to powinno wynikać bardziej, wydaje mi się, z ymm, wizji, nie wiem, prezesa. Prezes... Dobrym psychologiem, obserwatorem fantastycznym i właśnie tak mówisz. I on powinien wybrać dobrze, najlepszych dobrze zawodników na stawić, zasadzie wiesz, tego, jak będą ze sobą współpracować, bo oni indywidualnie mogą być genialni, ale później się okazuje, że oni ze sobą, wiesz, że są dwie duże gwiazdy i oni nie mogą ze sobą grać, bo Mbappe na przykład w ostatnim meczu, ta piękna asysta, to tak naprawdę on chciał strzelić. Ale po rykoszecie odbiła się. Znaczy, ja nie jestem fanem to obroczy... Znaczy, dla mnie, ja doceniam, to jest, to, jest, to jest na pewno jeden z lepszych piłkarzy. To jest, on jest bardzo szybki i tak dalej, ale piłkarze, to ja ci pisałem o tym. Piłkarze Maroka się tak samo. Ob... Wiesz, oni się wszyscy podniecają tym, wiesz, jak on się obrócił i tak dalej. No ale piłkarze Maroka się tak samo, jak, je, jak przyjmowali piłeczki, jakie błyskawiczne obroty, jakie szybkie zwody, jaka dynamika w ogóle w starcie do piłki w wielu, w wielu tak. tych sytuacjach. To tak. nie jest nic nadzwyczajnego. Ok, ale no wiesz to trochę kończąc o roli selekcjonera to. Kiedyś to powiedział Boniek i trochę też to widać było z nawałką, chociaż mogę się mylić, że najlepiej jest, kiedy masz tych ten trzon drużyny tak naprawdę gdzieś wiesz, z jakiejś, z jakiejś bardzo dobrej drużyny klubowej, no nie, że, że ci Polacy, jakby to było inaczej, jakby na przykład, nie wiem, ci najlepsi Polacy grali w jakimś polskim klubie. Niech to będzie, powiedzmy... Tylko, że teraz to jest niemożliwe, bo właściwie w tych polskich klubach to jest niewielu Polaków, bo ślepsi Polacy od razu wyjeżdżają. Ale żeby na przykład, tak jak było za nie, tam widzę, yy, to był ten trzon tej drużyny za, za jego czasów. Tak jak... No chyba, że mnie poprawić, że tutaj z myślą, ale tak jak chyba za Nawałki był ten taki e, trzon tej, tej drużyny, to był z Borussia Dortmund, nie? Bo tam chyba Lewandowski wtedy grał, nie? Błaszczykowski... I piszcze. ale... I Piszczek, co, nie? nie? I wie, to, no, i to że, była to po prostu armata się, Wiesz co, nie ofensywna. wiem, czy to jest kwestia najlepiej, najgorzej. Wydaje mi się, że to jest po ale prostu... Ale oni byli totalnie zgrani, i, wiesz słuchasz, ale że Wiesz, po ja, to, wiesz ja to na... rozumiem, ja to rozumiem, ale to jest tak naprawdę moim zdaniem kwestia jakiejś wizji dla tej reprezentacji, którą będzie miał konkretny trener, który tą różne ustawi. Natomiast na pewno ja wiem jedno. Ja bym sobie życzył i wszystkim nam, że, żeby o, został. To piękne podsumowanie to będzie. Żeby, wy, żeby wy, został wybrany jakiś trener na dłuższą perspektywę czasową i ten oczywiście no, jakby nas troszeczkę wystawił, może, może był, no to było niepoważne, tak? Ale to, nie wiem, może zapisać coś takiego w kontrakcie. Ustawić po prostu trenera na dłuższą perspektywę albo w momencie wybierania selekcjonera. Wybrać takiego, który będzie gotowy z tą reprezentacją pracować na przykład, nie wiem, przez cztery najbliższe lata dać mu ten czas dać mu szansę zbudowania zespołu, dać mu szansę eksperymentowania ta grupa na Mistrzostwa Europy jest naprawdę śmieszna, tak? to jest śmiech na sali to, to, to, to Polska wiesz, z, z palcem w pupie wychodzi z pierwszego miejsca choćby trenerem był, nie wiem, Jerzy Brzęczek albo dalej Czesław Michniewicz ale chodzi o wybranie <śmiewicza> trenera, który by, wiesz natomiast co do Michniewicza, dla mnie największy zarzut to jest mentalność to znaczy, i jeszcze na przykład to, co mówisz o Lewandowskim, tak, że on powiedział pod koniec tam, że oni nie chcą grać tej piłki takiej na nie i tak dalej, wiesz, tego, tego wszystkiego, pełna zgoda, ale z drugiej strony, dlaczego kapitan reprezentacji mówi to po mundialu, a nie rozmawia o tym z trenerem? Ale wiesz, że on to później zdementował. No wiesz, on ale zdementował swoją wypowiedź? Żeby, no to wiesz, to też op... śmieszne, tak, którą, która jest zapisana, więc wiesz, ja w ogóle jestem... Nie, jeśli ale ogóle... nie zdementował tego, że on tego nie powiedział, tylko on powiedział, że to zostało Wykorzystane, przekręcone na No wiesz, wykorzystane, przekręcone. No ja rozumiem, mecze, wiesz, ale powiedział pewne słowa. chodziło o to, że po prostu Słuchaj, ale inaczej pewne... się gra. Ja rozumiem, no, ale pewne dla... słowa powiedział. Pewne słowa powiedział, pewne słowa z jego uspadły. Yy, druga rzecz myślę, że ja jestem mimo wszystko rozczarowany postawą Lewandowskiego na tym mundialu. Mimo wszystko i nie mam do niego pretensji o to, że nie strzelił karnego. Okej, okay, zdarza się, najlepsi. Zresztą widzieliśmy na tych mistrzostwach. Messi nie strzelił karnego, tak. Harry Kane nie strzelił drugiego karnego, w, w jakby, który mógł no. de facto zapewnić Anglii przynajmniej dogrywkę i dalszą, dalszą walkę. Więc jakby to się zdarza, to są emocje, to jest, wiesz, to są nerwy. Ale tak jak mówię, ja widziałem Lewandowskiego mhm. w Barcelonie, który, bo, bo taki się utarł taki mit w Polsce, który jest powtarzany. To jest już moje jeszcze takie zdanie, bo się utarł taki mit, że mówimy, nie, nie, Lewandowski, on musi dostać podanie i tak dalej. No okej, okay. no to albo ustawmy drużynę w taki sposób, żeby, żeby, tak. ona, żeby ona generowała te podania, no bo grając z dziesięcioma chłopa na własnej obronie i lagę na Lewandowskiego, tak jak z tego się wszyscy śmieli, to nie jest, to nie jest kwestia, to nie jest kreowanie podań, Zwłaszcza, że tam w tym polu karnym ma być to tylko ten jeden biedny Lewandowski, to nie ma no sensu. Nie ja jak niego. Francja grała z Marokiem? Widzisz, jak Francja gra z Marokiem? No, no, dokładnie, no. Ile oni mieli tych takich po, po, podań, jak to się mówi, wiesz, prostopadłych, ile tam było złamanie obrazu? No więc właśnie, no więc oczywiście. Maroko Lagi właśnie... były też, tylko wszystko, laga, laga ma sens. Nie, no ja nie mówię, właśnie... że laga nie ma sensu, tylko ja mówię, że jeżeli grasz cały mecz z nastawieniem, że drużyna stoi na swojej no tak. po, połowie i jedyne co to y, szczęsny, wielką, długą lagę zagrywa do Lewandowskiego, no to umówmy się, no to jest śmieszne, tak? No tak. Y, więc, więc ja mówię o tym... Ale ja tylko chciałem jeszcze jedno, rzecz powiedzieć, tak końcówka, bo e, po Podsumowałeś, moim też trzeba pamiętać, powiedzieć. że, że ja, ja, ja wiem, że jest w ogóle dużo takich hejterów Lewandowskiego, że skoro mu nie idzie w reprezentacji, to wcale mu się nie należy te tytuły wszystkie, wiesz, te regordy jakby z kosmosu. Niech sobie ludzie obejrzą takie, wiesz, the best of Lewandowski i to, to jest absolutny top. Wiadomo, że on już jest teraz, jak to się mówi, y, z zmierzchu kariery, tak? Ale jeszcze może mieć kilka, znaczy, dobrych nie lat, no nie, no, wiesz, ale, o to, ale, że... ale właśnie ja, ja właśnie mówiłem, ale te najlepsze że... lata, gdzie ale był właśnie po prostu mówię, Terminatorem, ale ja właśnie mówię o tym, że po pierwsze ja Lewandowski ]łem. w Barcelonie jest w stanie y, grać i wygrywać mecze dla Barcelony, niekoniecznie czekając biernie na podania od swoich kolegów. Bo było kilka przynajmniej takich meczy, nie, nie, nie podam dokładnych, które Barcelona wygrywała 1-0 i Lewandowski strzelał bramkę i strzelał bramkę po indywidualnej akcji. Nikt mu nie podał, nikt mu nie wyłożył piłki, nikt mu nie dośrodkował, tylko po prostu dostał piłkę gdzieś w środku boiska, przebiegł paru zawodników tak, i ratował, do po pola karnego zespół, tak. i strzelił gola. I po prostu, tak? Strzelił gola z, z dystansu. Więc niekoniecznie mówię, że to miały być jakieś olśniewające driblingi czy coś, ale natomiast ja jestem zawiedziony, że on po prostu... W... Ale jest, ale jest troszeczkę jednak frustracji Lewandowskiego w Barcelonie, że Gra Barcelona z nim gra inaczej niż Bayern z nim grał. Ale Bayern miał lata, żeby to wypracować. No, czy wiesz, On ale się z Millerem was, znali. Ale, wiesz. No dobrze, ale wiesz, ale też jak już rozmawiamy Miller o Lewandowskim. Po, poś, po, ale w w wiesz, się ale, ale właśnie do słuchaj, ale jak już rozmawiamy o Lewandowskim, to umówmy się, no, w Bayernie Lewandowski był przede wszystkim snajperem, który wykańczał akcję. W Barcelonie, i teraz właśnie ciekawostkę taką powiem, o, która, która mi się skojarzyła. W Barcelonie Lewandowski. Bardzo często, wcale nie jest, po pierwsze, wcale nie jest tylko tym snajperem, bo tak jak mówię, czasem sam potrafi sobie wypracować sytuację i strzelić gola, ale, ale poczekaj, ale jak wiele fantastycznych podań asyst Lewandowski zaliczył i to z takich finezyjnych. On sam w wywiadzie z Tomaszem Smokowskim mówił o tym, że być może i w Barcelonie też by tak grał, ale to w jaki sposób się gra w danej lidze i w danym zespole zależy od bardzo wielu czynników. Między innymi od tego, jak dany klub czy dany zespół gra. I moim zdaniem Lewandowski w Barcelonie pokazał pewnego rodzaju finezję, o którą ja osobiście nigdy bym go nie podejrzewał, a pokazało naprawdę wyjątkowe umiejętności. Ja w ogóle jestem daleki od stwierdzenia zmierzch Lewandowskiego, tak na marginesie, bo to, to są twoje słowa, ja się pod tym absolutnie nie podpisuję. Dobrze. <coughs> więc, więc jakby to jest jedna rzecz. No nic, to zrobimy tak, że podsumowując... Ale poczekaj, ale chcę powiedzieć... Ale chcę, rozmowy, ale ch to chciałem tylko powiedzieć... No to dobra, to powiedz, no, bo, bo chodzi o to, że bardzo długi, ja nie wiem w ogóle, czy może będziesz chciał, żeby to oso był osobny odcinek o piłce. No tak że nie zrobimy osobny odcinek o piłce, jak tak wyjdzie. No tak. Więc ja chcę, ja chcę jeszcze dokończyć, bo ja chcę ja, chciałem, ja myślałem, o wiele razy myślałem o tym, na przykład jest taki... No to mów ile chcesz, jest taki, nie, nie, nie, nie, nie Jest kończ. taki świetny... To jest taki, nie, no to teraz zobaczymy jak to wyjdzie. No, jest taki świetny piłkarz tak, tak, tak. Harry Kane właśnie w reprezentacji Anglii, który też jest takim środkowym napastnikiem jak Lewandowski, ale on wcale niekoniecznie w reprezentacji strzela bardzo dużo bramek. Natomiast Harry Kane oprócz tego, że ma świetne warunki fizyczne, ale też bardzo często potrafi kapitalnie dograć tą piłkę i przecież na tych mistrzostwach wiele razy to pokazał, wiele, w wielu meczach grał tak wyśmienicie. No to jest taki przypadek z reprezentacją Francji. Też. Griezmann. No, znaczy Griezmann, ta, ale Griezmann jest dla mnie bardziej ofensywnym pomocnikiem. Ale Harry Kane, mimo że jest nominalnie napastnikiem, to też bardziej gra na boisku, jak go obserwuję, moim zdaniem bardziej gra w roli takiego ofensywnego... No to zobacz, jak gra właśnie Griezmann teraz. Właśnie nie mogą się go nachwalić. Że ja też Griezmana akurat uważam schował za dumę do kieszeni, mimo, że jest podobno bardzo krnąbrnym zawodnikiem, człowiekiem i, i jeśli chodzi o reprezentację, to on gra i w obronie, i rozgrywa i przecież ta, taka, ta bramka, która tam gdzieś on wybił, po prostu ta, ta pamiętasz, ta taka laga, co było, co było wybiciem na oślep niby z pola karnego, do nie? Na, na piękną kontrę, która się skończyła golem, więc to jest, wiesz, no to no jest. Tak, zawodnik, ale właśnie, który, wiesz, i dlatego ja myślę... porównują, ja tak jak słucham, wiesz, te wszystkich, y -hmm. te gadające głowy z różnych kanałów, typu tam meczyki czy, czy inne, że, że, oczywiście koniec końców, to nie wiedzą, kto jest najlepszy, ale już tak mówią, no nie, że tu może być, wiesz, Messi. Nie Mbappe, tylko Messi kontra Griezmann. No tak, ja się Coś z tym się zgadzam. Tak? Ja się z tym absolutnie zgadzam. Ja uważam, że Mbappe nic wielkiego na tych mistrzostwach tak naprawdę nie pokazał. Natomiast Griezmann jest rzeczywiście wiodącą postacią w reprezentacji Francji. Naprawdę wiodącą postacią, taką jak Messi, tak. wydaje mi się, w reprezentacji Argentyny. Aczkolwiek Messi jest po prostu geniuszem piłkarskim. To, to jest ten laser wokół, wiesz, ta precyzja. Laser, to, że wiesz, niesamowity, niesamowity wiesz, tak, tak. to jest laser, ale wiesz, niesamowicie. 90% meczą przechodzi, wiesz, spacerkiem, a później nagle takie przyspieszenie. Wiesz, jest taki, ta ostatnia jego akcja. Co, co tak tego Chorwata po prostu, wiesz, no jak dziecko, no nie? Jak pobawił się z nim, po prostu okiwał go jakby... Nie, no to, to, to jest w ogóle dopiero, kapital, ale jakby, wiesz, ale to jest... Liga podwórkowa. Nie, ale wiesz, no ja bym tak takie nawet Z telefonu ktoś no. nagrał po prostu z, z trybun, nie? Mhm. Na wysokości murawy. I to, to jak się porusza Messi, wiesz, to takie przyspieszenie, to wygląda jakby to było na przyspieszonym tempie. No po prostu nagle ktoś, wiesz, tutaj niby akcja i nagle robi ktoś fast forward. Tak po prostu to wygląda, ta dynamika, no po prostu... A mimo, że to nie wyglądało na coś skomplikowanego, ale to jest właśnie ten geniusz. To jest to tak sobie cofniesz prawda i oglądasz te... No bo w końcu e, gdzieś tutaj e, dotknięty był tą ręką e, boskiego e, Maradony że widzisz ten sam taki geniusz tych, tych, tych. Oczywiście znaczy, teraz wiesz, ja myślę, że Messi jest, gra oszczędnie, energetycznie, mądrze. Ale ja myślę, że mądrze. Że Messi nie, jest w ogóle, nie, wiesz, tak. na innym poziomie niż Maradona, wiesz. No to już jakby pomijając fakt, że Maradona to jest piłkarz naszych ojców i naszych, yy, yy, że tak powiem, no tak, rodzicieli tak. Czy, czy dziadków, to, to wiesz, my mamy swojego Messiego, który już jakby moim zdaniem tak. przykrył czapką. Zwłaszcza, że wiesz, też pamiętaj o tym, jak sam mówisz, raz Masz, że ta jak ręka, jak, War, jak ręka jak, jak się ten futbol i... zmienił, no dzisiaj, wiesz, dzisiaj oglądasz mecz i tak naprawdę każdą sytuację możesz analizować na 1500 różnych sposobów, bardzo dokładnie widzieć, teraz w ogóle na tych mistrzostwach ta piłka ma w sobie jakiegoś chipa jakieś czujniki, wiesz, które pokazują i analizują jej położenie i tak dalej, i tak dalej, więc jakby ten futbol jest dużo bardziej Powiedziałbym. Analityczny taki. Wiek. Tak, restrykcyjny, precyzyjny, choć w dalszym ciągu zdarzają się idiotyczne wiesz, decyzje sędziego. Dla mnie w meczu Maroko-Francja ewidentnie ten Hernandez sfaulował, że tak powiem, tego biednego Marokańczyka, ale przy okazji sam się walnął w nogę i, dla, i zaczął się skręcać i sędzia uznał, że to Marokańczyk. Ale to, to jego noga szła na nogę Marokańczyka, a nie odwrotnie. No, Więc dla mnie na przykład problemem to jest to? Że oni nie po prostu nie umieli się upomnieć o swojej. Nie, nie mają, wiesz, czego? Nie mają tego, co mają... Y Właśnie chyba te, te może, nie wiem, no. południowoamerykańskie drużyny albo, albo niektóre europejskie, że po prostu od razu z, z pyskiem do tego, do Nie, sędziego. ale ja myślę, że to jest nie kwestia nie boję się, pieniędzy. że dostaną żółtą kartkę za, za dyskutowanie z sędzią. Ja myślę, że to jest kwestia sędziem. pieniędzy i myślę, że to jest kwestia tego, że y, reprezentujesz kraj, który jest troszeczkę wyżej, mówię o Francji, umocowany w strukturach FIFA i w hmm. tych strukturach światowego futbolu, który powoduje, że po prostu w dalszym ciągu no nie, możesz, no. no nie możesz sobie na, na, na pewne rzeczy pozwolić. W dalszym ciągu Francja wydaje mi się, mimo że wszyscy się śmieli, że. Ang... znaczy wszyscy, czytam takie komentarze, że się śmieli, że Anglicy nie potrafili strzelić gola Francuzom w meczu. No ale umówmy się, jeżeli każdorazowo jak Anglik wchodził w pole karne i był ścinany przez Francuza, to jak mieli strzelić jego gola, rozumiesz? Więc, więc jakby to, to był bardzo brzydki mecz w wykonaniu Francji, moim zdaniem i, i, i jakby... No ja jestem bardzo ciekawy, jak ten finał posędziuje... Y, A ja Marcin. mam duże nadzieje, bo na mnie uważam, że Marcin jest bardzo dobrym sędzią. Widziałem wiele, dobry, widziałem właśnie, wiele meczy, tak, które, więc... które bardzo dobrze prowadził, więc trzymam kciuki, żeby tutaj nie dał ciała. Pod, ma bardzo duże szanse na to, żeby być najlepszym sędzią y, jakby na świecie, albo jednym z najlepszych. Dlatego, że wielu sędziów, których widziałem na tych konkretnie mistrzostwach, to po prostu była jakaś porażka. No. Był jeden taki no sędzia w tym meczu Holandia-Argentyna. są tacy uznani, y, dostało im się to jest, to jest ciekawe, bo ja już nie mówię o tych takich gdzieś y, y, sędziów, których my w ogóle nie znamy, nie? Bo wiesz, my jesteśmy przyzwyczajeni do pewnej grupy sędziów. No tak, z naszego egreontu. z Ligą Mistrzów, no i z tymi liga, ligami, które mm. oglądasz, nie? Więc, więc rozpoznajesz te twarze. No i mój mm. Marciniak, przez to, że no, ma ugruntowaną pozycję właśnie w, w UEF-ie, no i też w FIFA, no to on sędziuje też międzynarodowe mecze, w sensie na przykład Ligę Mistrzów, Ligę Mistrzów mm. czy, czy, czy Ligę Narodów i tak dalej, no. nie? Ale. Dla mnie właśnie, no nie wiem, no on jest dosyć dobrym sędzią, no nie? I, i, i, i wątpię, żeby mu się coś zdarzyło, wiesz, w no, Więc tutaj chyba był taki skalkulowany, mieli po prostu chyba, wiesz, w głowie to, że no nie, nie możemy ryzykować. Musimy wziąć tego Polaka, wiesz, bo, bo, bo widać, że to, są, to jest gość, który, który po pierwsze ma jakiś, wiesz, no... Potrafi trzymać w ryzach. Ten? No więc no I właśnie. też jest takim ten, ten, tego sędziego, Pierlu Jigoliną, się nie chyba... Głowa ogromna na łyso, przypakowany jak Ta, ale nie, jak no Wzbudza, wzbudza respekt nie i potrafi podwoczy. i wydaje mi się, że potrafi też ukrócić wiesz, tych, te, te różne zakusy piłkarzy, bo mam wrażenie, że y, pamiętasz, był ten mecz Argentyny z Holandią, to ten sędzia totalnie, totalnie sobie nie radził. Po prostu. On totalnie sobie nie radził w tym meczu. Tam, to, co się tam działo, ilość tych żółtych kartek, dyskusji, tych zachowań i jeszcze w ogóle zachowanie tego sędziego. No wiesz, ta bijatyka, która się skończyła w ogóle to, bez, to, bez żółtych kartek, wiesz. No to jest tam, w ogóle e, dla mnie jakiś ten zawodnik za kopnięcie w ławkę rezerwową, za to dla mnie czerwona kartka po... to powinna być. No to, to, to, to są ta, A druga po... czerwona kartka za Wandajka który tam podleciał i kolesia po prostu, wiesz, niemal jak Zidans prawie No to jest dla mnie, wiesz, to był chyba jeden z takich naj, naj, najgorszych, najgorszych meczów. Natomiast ja jeszcze tylko wracając na chwilę do tego Lewandowskiego, bo tylko to chciałem już dokończyć. Wiesz, jakby na sam koniec jakby powiedzieć. Mianowicie ym, mówimy o tym, że... Ym, ja mówiłem o tym, że właśnie tak jak Harry jest nominalnie napastnikiem, który gra tak naprawdę troszeczkę głębiej. Bardziej gra jako, jako taki ofensywny pomocnik, bardzo często. Ym, I myślę, że to byłby ciekawy pomysł na Lewandowskiego, bo też się utarło w tej reprezentacji, że my mówimy, że jak Lewandowski gra... To nie może grać żaden inny napastnik. I ani Milik, ani Piątek nie mają nie. prawa wejść na boisko. Chyba, że Polska przegrywa 4-0 i wiesz, i, jest obrona, i obrona Częstochowy nie zdała egzaminu. A moim zdaniem, cofnięcie Lewandowskiego bardziej do roli ofensywnego pomocnika, zwłaszcza, że jest bardzo wielu piłkarzy, których ja znam z historii, którzy właśnie zaczynali jako napastnicy, a z wiekiem ponieważ tracą też te swoje walory związane z szybkością, z dynamiką i tak dalej byli przesuwani do środka pola i w re swoich reprezentacjach grali bardziej w roli takiego, no może nie rozgrywającego jeszcze, ale takiego ofensywnego rozgrywającego i takiego Lewandowskiego jak, jak... Messi, nie? No więc właśnie takiego jak Messi i Lewandowskiego ustawić troszeczkę oczywiście on nie będzie nigdy Messim ale ustawić go troszeczkę głębiej wrzucić tego snajpera, albo Milika, albo Piątka, bo też umówmy się nawet sam Lewandowski hmm. jako snajper to nie jest tak, że Lewandowskiemu. to nie jest m. tak, że Lewandowskiemu wrzucisz piłkę na głowę, w cudzysłowie, czy na nogę i on strzeli gola. On też musi mieć, i w Barcelonie też to wiele razy jakby pokazał, i w Bayernie, że on musi mieć te dwie, trzy sytuacje i dopiero strzeli gola. No żaden, jakby inaczej, jest naprawdę bardzo niewielu i bardzo niewiele takich sytuacji, że napastnik strzela, ma jedną setkę w meczu i tą jedną setkę zamienia na gola. I to wcale nie jest jakaś wada Lewandowskiego, tylko to jest normalne. No, jakby... tylko, że, że chodzi mi o to, czy, czy Lewandowski potrafi tak precyzyjnie rozgrywać w podałach, Oczywiście, no pooglądaj sobie w i oddać. Po, no to pooglądaj sobie, no nie oglądasz naprawdę Ligi Hiszpańskiej. Pooglądaj sobie mecze Barcelony z Lewandowskim. Pooglądaj mecze Wszystkie z Barcelony mecie. z Lewandowskim, to zobaczysz, no, jak Lewandowski potrafi odgrywać piłkę ofensywnie i, od, i jednym podaniem otwierać drogę, czy stwarzać bardzo dobre sytuacje dla swoich kolegów w Barcelonie. I wiele było takich sytuacji. Więc... No tak, tylko że oni tam zawsze grają, chyba przy, przynajmniej jest tych dwu, e, trzech napastników, nie? Tam Dembele jest, jest. Ale kto, ale, ale, kto broni jest... w Polsce grać tak samo? Kto broni Polsce grać ustawieniem 4-3-3 albo 3-4-3? Jakby to jest kwestia znowu. To jest... Czyli moglibyśmy tak grać, żeśmy byli jak Argentyna, że mamy po prostu tak. E, Maroko grało e, tak ustawieniem, obronę, słuchaj, 4, że... słuchaj, Maroko grało ustawieniem 4-3-3. Polska może grać spokojnie ustawieniem 4-3-3 i angażować skrzydłowych czy wahadłowych, jak oni to mówią, masz tego, jak on się tam nazywa, bereśńskiego Bereszyński. i ten drugi na drugiej stronie, tak? I jakby wiesz, jakby... Matikarz. tak, Matikarz, dokładnie. I, I to są bardzo dobrzy piłkarze, i oni pokazali, że potrafią grać. I to jest kwestia moim zdaniem, to jest kwestia mentalności, ale tak myślę, nawet nie mentalności piłkarzy, tylko bardziej kurde, mentalności trenera. I szczerze powiedziawszy, ja nie wierzę po prostu już w polskich trenerów. Naprawdę nie wierzę w polskich trenerów. Jakby, bo wydaje mi się, że to będzie zawsze ta mentalność, tak jak Czesio ich nie widzi, że my się musimy bronić. że Ja pamiętam 10 czy 15 lat temu, 20 lat temu, jak nie było Lewandowskiego, jak nie było tych wszystkich piłkarzy, których mamy teraz. Jak ta reprezentacja rzeczywiście była, powiedzmy sobie szczerze, średnia. Chociaż akurat tam był taki moment, że wiesz, Engel osiągnął ten duży sukces, nie? Ale to powiedzmy w tych latach głębokich, latach 90 i pamiętam, że wtedy zawsze było mówione tak, my nie możemy, my musimy grać z kontry my musimy grać defensywnie no i kurde, mamy najlepszego od kilku lat mamy najlepszego napastnika na świecie i cały czas musimy grać defensywnie i całą drużynę ustawiać defensywnie mamy Zielińskiego, który wiesz, Zieliński też dla mnie duże rozczarowanie na tych mistrzostwach bo wszyscy on rzeczywiście w meczu z Francją coś pokazał chociaż w dalszym ciągu nie wiem czy widziałeś on był wykonywał 90%, jeśli nie 100% tych rzutów wolnych, dośrodkowań i rzutów rożnych to były tragiczne wykonania to były tragiczne wykonania. On nawet nie potrafił tej wiesz, żeby ta piłka jeszcze do kogoś tam, niech ją wybiją obrońcy, ale to były jakieś albo przeloty, jakieś za mocne podania, to, to wiesz, to tak się nie wykonuje na ale tym wiesz poziomie co, wolnych, ci tak, no. że ile by nie było tych w ogóle rzutów wolnych i tak dalej, to nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ta piłka się zmieniła, że ona jest właśnie, nie, ma no to, mniejsze ciśnienie no, to i tak dalej, ale jemy. naprawdę bardzo mało, <laughs> bardzo mało było, nie wiem w ogóle, czy był jak był jeden gol, to nawet nie pamiętam, żeby z rzutu wolnego, wiesz, tak, z szesnastu. Nie, no, nie no, Rashford strzelił bezpośrednio z rzutu, rożnego, z rzutu, tak? z rzutu no wolnego. No to jeden chociażby. gol na całe, na całe mistrzostwa i tak naprawdę wszystkie inne gole, które jakieś tam padły z tych takich... E... Ale wiesz, ale ja bym nie powiedział, że to jest wina piłki, tylko ja bym powiedział raczej, że to też jest zmiana, że dzisiaj nie mamy tak naprawdę w piłce, no wiesz, kiedyś jak zidam podchodził do wykonywania rzutów wolnych, to było... No 90% szansy, że będzie brama i tak najczęściej to się kończyło. Roberto Carlos w Brazylii podchodził, brał rozbieg na trzy czwarte boiska i po prostu i robił dziurę w murze, ta piłka razem z bramkarzem i obrońcami wpadała do siatki, nie? Ronald Kuman, jeszcze wcześniej, jak ja byłem dzieckiem w Holandii, tak samo, tak? To był taki sam typ wykonawcy rzutów wolnych jak, jak Roberto Carlos, czyli to były przede wszystkim petardy, tak? Ogromne petardy, tak. gdzie on potrafił te rzuty wolne wykonywać z, z dużych dystansów. No. Jeszcze nie tak dawno, za naszych czasów, David Beckham, tak samo. David Beckham podchodził do, do rzutu różnego czy z rzutu wolnego i strzelił i strzelał po prostu bezpośrednio, znaczy, z, No tutaj z, z, z tylko. Bliski prana. temu był dwa razy Di, di Maria. Żeby tak strzelić po prostu bramkę. No, nie strzelił. Tak, tak. Raz z rzutu rzeczywiście wkręcił. Tak, tak. Zaskakująco rzeczywiście tak, był taki. Tak, tak, tak. Zrobił raz właśnie z Polską, a, a drugi raz już nie pamiętam. który. Wiesz, to taką piękną bramkę, taką petardę. I to jeszcze chyba właściwie z... Nie chcę powiedzieć, że z woleja, bo chyba nie była z woleja, Że chyba sobie przyjął, ale ten Koreańczyk. Na tę jedną bramkę, którą strzelili Brazylii, nie? Brazylia, A to chyba nie, pierwsza chyba, połowa, nie, totalna wiesz, dominacja. nie obejrzałem tego finalnie. Tak. Mhm. I ja oglądałem ten mecz i mówię, kurczę, jak, jak ta Brazylia słabo gra w drugiej połowie. Ale to też było widać, jak zależało po prostu Krańczykom. Jak oni tam wypływali puza. To jest to są właśnie tacy piłkarze, jak to widzieliśmy też w Maroku, nie? wypluwałem, może nie grali tak agresywnie jak marokańczycy, może nie mieli takiej techniki miejscami, mm -hmm. ale po prostu wiesz, szybka piłka, pierwsz, wiesz, jedno, na jedno dotknięcie, jakieś te ci Brazylijczycy w pewnym momencie no, nie wiedzieli, co się dzieje i gdyby nie ta przewaga, którą sobie wypracowali w, w, poprzednim, w poprzedniej połowie, nie? w pierwszej połowie te cztery bramki i tej tańce chicken dance i tak dalej to oni mogliby nawet przegrzać tą Nie, z Koreą ja myślę, znaczy, myślę, że nie. To, to, to jednak ale widziałeś, co się stało. Wiesz, przegrali z Chorwacją. No właśnie, to znaczy chodzi mi... Bo nie mogli przejść kolejnej bramki. Tak samo jak Portugalia trafili. pięknie roz, rozgromiła Szwajcarię, po czym nie mogła jednej bramki strzelić Mar Maroko i, i po, pożegnali się. no nie? I sen Ronaldo, Cristiano Ronaldo o tym, żeby jeszcze coś osiągnąć na tej takiej międzynarodowej scenie, to gdzieś odpłynął. Znaczy tak, to były w ogóle ciekawe mecze, bo, bo tam Maroko już opadało z sił w tych niektórych meczach i wydawało się, no, ale potem Maroko zagrało naprawdę piękny mecz, z, moim zdaniem, z, tak, z reprezentacją Francji. I, i, i no nie brakowało im tej jakości w wykończeniu, wiesz, tego, tego, tego ostatniego yy, skierowania. Tam chyba słupek raz mieli, chociaż też po ręce tego, tego Lorisa, więc. No nie, no to, to wiesz, to, to Francuzi też mieli kilka takiej okazji, że mogli wygrać 4-1. Tak, tak. tak natomiast, no tak, tak, tak, tak, tak, tak tam Giru chyba tak, zmarnował, rzeczywiście miał taką okazję, że, no że, tak. że zmarnował praktycznie, można powiedzieć, do pustej bramki, tak? No, w takiej hmm. sytuacji, w której to już, to, już, to już Nie, to była jedna, tak, co poleciała w kosmos, ale przecież tam jeszcze szczelił, co był słupek, nie? Tak, Też tak, no więc właśnie, wiesz, okej, no ja nie chcę tu absolutnie mówić, że Maroko niesłusznie przegrało, jakby Francja finalnie koniec końców była lepsza i wygrała ten mecz, natomiast jakby zmierzam do tego, że wydaje mi się, że Brazylia, wiesz, Brazylia była dobra, yy, grając z tymi mięczakami, Mimo wszystko uważam Koreę, czy, czy z takimi słabymi drużynami, no, może mięczaki to złe określenie, bardziej chodzi mi o z takimi s, słabeuszami, no bo ja rozumiem, że Korea może spoko, ale to jednak jest słaba drużyna, to, są słabe, to były słabe reprezentacje, natomiast jak, jak przyszli grać z y, Chorwatami, którzy im jednak troszeczkę wyżej zawiesili tą poprzeczkę, i no to się okazało, że Brazylia jednak nie jest taka mocna, nie? Ja na przykład w ogóle dla mnie też to jest też to, co rozmawialiśmy na tych mistrzostwach, ja o tym też wiele razy mówiłem, że dla mnie takim dużym rozczarowaniem i też to niestety widzę u Messiego i, i, i pamiętam moje czasy, moich piłkarzy Beckhama, pamiętam czasy Zidana, no to kurczę, nikt się tak nie przewracał, no wiesz, Messi, ja rozumiem, że on chce wymusić czasem ten karny, ale czasem jak się przewraca, to mam wrażenie, że turla się jak Neymar na, na sławnym no, mundialu. No tam to było to jedno, tak, też ja musiałem to zobaczyć, jak powiedzieć, bo na początku na po no. ja to nie zwróciłem uwagi, a ja później patrzę. I faktycznie po jakimś takim uderzeniu, to. Turlał się ja tak jak jak Neymar. Jakby, jakby tam było jakieś, nie wiem, jakby jakieś częściej nie, nie, nie było bo. i nagle się stadion, wiesz, przechylił i, i, i on ten, ale, ale tam nie było prędkości. Wiesz, to nie jest tak, że biegniesz i nagle wiesz No tak, i wiem, ktoś się, bata, się wytrąca i po prostu zimna przypadki, i. Ktoś ci podkłada nogę, i ty tak. wytracasz wiesz, prędkość yy, przez właśnie te obroty. No ale jak teraz patrzysz na ten finał. Być może nasi słuchacze już będą słuchali y, tej te rozmowy po finale, ale jaki obstawiasz wynik? Eee, zasz... 1-0 dla Argentyny. Ja, 2-1, raczej myślę, że Fran albo, albo nawet 3-2 dla Argentyny. Albo inaczej, chciałbym, żeby był taki wynik. To znaczy, chciałbym, żebyśmy obejrzeli pięć. Piękny... Ja mam nadzieję, że nie będzie żadnych karnych, bo, bo, bo tak, to jest, to jest, jest jakaś ruletka, parodia. To jest, ja ja też, też karnych, ja nie lubię karnych. Y, ja, ja też mam nadzieję. Cztery chyba karne, przyznane Argentynie 4 albo 5 Nie, chyba cztery. No. I wiesz, i król strzelców, który ma połowę bramek strzelonych z No karmek. tak, no to, znaczy wiesz, Mbappé też ma pięć bramek chyba, więc oni, i tylko, że Mbappé strzelił bramki z, z akcji, wydaje mi się, więc, więc, więc to no jest tak. pytanie, jak, jak to będzie w tym, w tym finale. Natomiast, e, znaczy... Znaczy wiesz, bo Francji chyba nie przyznali ani jednego rzutu karnego w, cał, w całym tym. No ale, fa ale, ale, no, ja wiem, no ale ale Francja fałuje jednak w tym no, polu wieś. karnym, nie? Oni grają słabo, w, bardzo słabo w obronie. To jest chyba najgorsza formacja francuska. Ale wiesz, chodzi o zdanie. to, że, Poza że jedna i druga drużyna. E, znaczy, ja, ja wydaje mi się, że, e, że Argentyna może bardziej presować, nie, ale z drugiej strony, my widzieliśmy, że i, i Francuzi, i Ar, e, Argentyna grają tak raczej cofnięci i to nie jest tak, że oni grają na kontrę tylko wiesz jak oni grają, oni grają po prostu bo mają niesamowicie kondycyjnie dobrych piłkarzy, którzy momentalnie mogą wiesz, w kilka sekund przeskoczyć te 30 metrów nie? i być tu być, wiesz sześcioma w defensywie a tu teraz nagle się ja, ja, ja wszyscy... powiem tak. Ja nie są w, w tym. To się zgadza, tylko że wiesz, tylko że zobacz, Messi za wiele, naprawdę, mimo wszystko. Ja rozumiem, że wszyscy go chwalą za to podanie, ale tak jak mówisz, tam nie było żadnego podania, tylko to była po prostu nieudolna próba strzału. On wlazł w pole karne, no bo chciał wymusić faul Wierzył o Mbappe. Mówił o tak, przepraszam. I, i Mbappe wlazł w to pole karne. A co ja powiedziałem? Me a, Messi. Messi. Nie, nie, to oczywiście Mbappe. Tak? Znaczy, Mbappe, wiesz, nic nie pokazał tak naprawdę w tym ostatnim meczu. On wlazł w to pole karne, yy, chciał strzelić, to był nieudalny strzał, piłka po nodze wturlała się pod nogi tego, tego, już nie pamiętam, którego Francuza yy, i po prostu on strzelił gola. Tak? Yy, natomiast, natomiast generalnie Mbappe nic nie pokazał w tym meczu w meczu z Anglią y, chyba też nic za wiele nie pokazał, tak jak próbuję sobie przypomnieć, bo już nie pamiętam, czy on strzelił bramkę tam, ale chyba nie strzelił Anglikom bramki. Y, nie wiem, teraz chyba sobie szybko zerknę na to, ale wydaje mi się nie, on nie strzelił, bo ten Ciuomeni strzelił i Giroud strzelił z główki tak, no już teraz pamiętam Mbappé też wyłączony, więc moim zdaniem mit Mbappé, że to jest jakieś nie wiadomo co, już zresztą ten mit upadł wydaje mi się tak trochę dzięki Matikaszowi nie, w tym meczu z Polską, bo, bo on też bardzo dobrze sobie radził z Mbapę tam na, na tym skrzydle, więc no tak, ale wiesz co, wiele mit mitów upadło bo yy, ja rozumiem, że na przykład Belgia miała niesamowite apetyty, bo jednak De Bruyne to jest jeden z najlepszych tych takich Ale wiesz, Czyli ale nie wiem czy widziałeś czy ten mecz Belgów, czy jakiś tam. Nie wiem czy widziałeś ten mecz komocniku. Belgów z Chorwatami chyba ten ostatni. Tak, oni Chor... No ten co, co Lukaku nie strzelił no Stary, kiosy, No ile ile ilo, dokładnie ilość ilość Zamiast główką po prostu. Ilość nabić, sytuacji, wiesz. które Belgia zmarnowała w tym meczu stuprocentowych? woła o pomstę do nieba no to dla mnie to po prostu było niewiarygodne więc jakby troszeczkę na własne tak samo jak Portugalia z Maroko te drużyny, moim zdaniem, na własne życzenie odpadły, bo, bo Portugalia miała szansę i mogła, zgubił ich. Wiesz, tam był taki moment, jak chyba Dalot na prawym skrzydle mógł podać do Ronaldo, który był. i, i mógł zagrać tak, jak Messi zagrał do, w ostatnim meczu Argentyny i wyłożył tą piłeczkę i, padał, i padła bramka z Chorwacji. No, ale wiesz, spo... I, i Dalot mógł dokładnie tak samo zagrać do Ronaldo, a tego nie zrobił. Już nie chcę wchodzić w dyskusję, bo ja nie jestem już nigdy nie byłem, po pierwsze, wielkim fanem Ronaldo. Zawsze doceniałem jego umiejętności, ale nigdy nie byłem wielkim fanem Ronaldo. Bardzo się cieszę, że już go nie ma w Manchesterze, bo moim zdaniem on napsuł krwi w tym Manchesterze bo ma jakiś problem psychiczny sam ze za sobą. Za dużego ma po prostu. On ma za dużego Tak, ma za duże tak ego. I jak Messi. Jak Messi, no i... Messi, i... Messi go nie może ściągnąć z, z, z boiska. Dokładnie. Chyba, że z, z kontuzją. I, i, i, i, chodzi, I wiesz, i chodzi o to, że on ma jakiś problem, że ma 35 lat, czy tam 30, nie wiem, ile i, i, i już Cielo. kończy karierę i jakby zapomina o tym, że jednak powinien już troszeczkę ustąpić miejsca. I tak jak napsuł krwi w Manchesterze, moim zdaniem tak samo napsuł krwi w tej reprezentacji Portugalii, wiesz, z tym, w tym wszystkim. Tą, Ale tą widzisz, atmosferę. że on, on tak naprawdę... Yy, znaczy to było tak, że faktycznie. ściągamy go i był ten mecz, gdzie ten Ramos yy, on chyba gra w, albo w Lizbonie albo, w, albo w, no chyba w Sportingu ale w każdym razie zaliczył hatryka. niesamowity mi. mecz Tam. po prostu ale potem nie Szwajcaria na nie wiedziała gdzie jest, no nie? Po prostu rozjechali ich Tam, jak, jak, jak jak czołg e, robaki ale później się okazało, że ta sama taktyka nie, z tym samym zawodnikiem zupełnie nie zadziałała na Maroko. I w pewnym momencie po prostu ten zawodnik, nie wiem czy to była kwestia tego, że, że on nic nie mógł zrobić, ale on zszedł. I dopiero pod koniec czy albo w drugiej połowie, nie wiem w tym momencie w drugiej połowie, no nie, znaczy to na pewno nie była końcówka, no nie, ale to, ale to też yy, nie było tak, że sam mhm. począł po drugiej połowie, jak wszedł Ronaldo, no to wiesz, no tam gdzieś jeszcze coś, coś mógł zrobić, było parę sytuacji no ale no też trochę niewykorzystany, trochę brak precyzji. No i niestety, no skończyło, skończył się sen. Mi trochę było szkoda, wiesz, bo ja bym na przykład chciał, e, tylko że to już, wiesz, my tego już nie potrzebujemy, no nie? Ale to był taki na, na poziomie reprezentacyjnym, taki, taki pojedynek Argentyna-Portugalia. No nie? I właśnie Messi kontra Ronaldo i, i obaj są w e, już w takim usyłku kariery, jak to się mówi, czyli no Messi jeszcze może pociągnąć, bo jest, jest dwa, dwa lata młodszy od, od, od e, Ronalda, ale po, obaj preferują taki styl, że biegają tylko wtedy, kiedy muszą, rzadko presują, w obronie nie biorą udziału w ogóle i wiesz i, i, i dużo chodzą, no nie czekają na moment, w którym mogą przyspieszyć. I to był ciekawy pojedynek, takich dwóch gigantów, którzy już po prostu są... E, wiesz, takich 40-letnich bokserów, jakby to tak przenieść na przykład do innej dyscypliny sportu, no nie? I byś taki chciał zobaczyć ostatni takich pojedynek, ostatnie, o, ostatnie tango i to, to byłoby ciekawe, no ale wyszło jak wyszło. I szczerze mówiąc ja bym wolał, żeby Argentyna wygrała, bo ja nie chciałbym, żeby Francja udowodniła, że, że jest najlepszą drużyną świata, bo obroniła tytuł yy, i, i ten. Trochę, trochę nawet bym się cieszył, że Messi już by yy, domknął yy, ten, ten tytuł takiego, wiesz, piłkarza wszechczasów. No ja już, zdecydowanie, no ja, już, ja tak samo... Yy... No i to już, to już wtedy nikt by mu nie zarzucił, że, jaka, że, że czegoś mu brakuje. Nie, no, ja, ta, ja tak ja tak samo, ja, ja zresztą, wszystkie tytuły ja, najważniejsze... Tak, ja, ja w ogóle ma. zresztą uważam i zawsze uważam, że z tej trójki, która była bardzo często przez ostatnie lata wymieniana w tej czołówce, czyli Messi, Ronaldo, Lewandowski, no to moim zdaniem Messi od lat, w zasadzie od, od swojego debiutu w Barcelonie, to jest piłkarz po prostu wybitny, wiesz, wybitny. Ja, ja, ja byłem Kompletny, wielkim tak. fanem Messiego i, i już od, jeszcze zanim w ogóle, jak jeszcze był gówniarzem, jeszcze zanim tam powiedzmy taką zdobył wielką sławę i wielką popularność i, i dla mnie Messi był zawsze i, i jest do dzisiaj i te jego podania i, i ma bardzo udany, wyjątkowo udany turniej. To jak gra na tych mistrzostwach. On po prostu zasługuje na to, zasługuje na to, żeby być mistrzem świata i mam nadzieję, że, ten, że to będzie piękny mecz, bo też myślę, że Francja w gruncie rzeczy nic nie pokazała na tym. Ja wiem, że oni wygrywali te mecze i tak dalej. Oczywiście wszystko pełna zgoda idą jak, trochę jak taka maszyna ale mi oni przypominają Niemców. Dla mnie Francja nie gra finezyjnej piłki, dla mnie Francja nie gra ładnej piłki, dla mnie Francja gra przede wszystkim piłkę skuteczną mają w swoich szeregach oczywiście wybornych piłkarzy, yy, takich jak Griezmann, czy, czy, czy powiedzmy, no nawet niech to będzie ten Mbappe, to jest, to jest bardzo dobry piłkarz, przede wszystkim bardzo młody, ale jakby oni nie pokazali nic takiego porywającego, moim zdaniem, no nie wiem, tak, nie wiem może ja mówię trochę z perspektywy rozgoryczonego fana reprezentacji Anglii, która strasznie była zdenerwowana i strasznie spięta no, grając przecież z, z, z jak z Polska, Polska, tak jak mówisz, yy, yy, zagrała inaczej nie defensywnie zagrała z chęcią do gry ofensywnie, to zaskoczyła francuzów i było widać, gdzie są te braki. No tak, oczywiście. Tylko, no, no, że, tylko że, to, że w dalszym ciągu po, wygrali przyjęcie. Polakom nie? zabrakło trochę szczęścia, bo gdyby nam wpadła ta pierwsza bramka, niegdyby się Zieliński no strzelił tak, tą bramkę. Tak. To inaczej to by się by wyglądał. Wiesz, me, dokładnie tak a, samo. A jak już później straciliśmy te bramki, to już było tak, że oni już nie musieli nic udowadniać, bo oni wiedzieli, że dowiozą. A Polacy będą musieli no, się otworzyć, i będą ale się i tak otworzyć, Polakom będą nie musieli, zależy, wiesz, bo i tak wiedzą, że nie wygrali, No, no W no, drugiej połowie też był taki mniej ciekawy, przynajmniej tak, dla mnie. Tak, no, dlatego Polacy musieli, wiesz, no będą musieli wtedy, drużyna druga będzie musiała atakować i wiesz, i, i jakby cisnąć. Natomiast ja oczywiście jestem za Argentyną, kibicuję Argentynie i mam nadzieję, że, że Argentyna wygra. Ja pamiętam mecz jednej 8 finału na poprzednich Mistrzostwach Świata. Kiedy Francja grała z Argentyną, Francja wygrała 4-3 po pięknym meczu. Pięknym meczu, więc mam nadzieję, że ten mecz będzie równie piękny, będzie dużo bramek i, przed, i wiesz, i liczę głęboko na to, że Messi po pierwsze ma świetny turniej za sobą, po drugie da z siebie wszystko, bo to jest już finał. To jest najważniejszy mecz w jego karierze ym, i po prostu mam nadzieję, że oni, że oni wygrają po prostu. I wiesz, i, mm -hmm. i tak to jest. No się i super. Kończy. Jujuszu, to będzie. Ja oczywiście część zostawię mhm. z tej rozmowy, ale to jest coś, co po prostu, to, wiesz, jeśli ktoś miałby ominąć to to, to zasługuje na osobny odcinek, więc to, e, cała ta rozmowa, to już teraz jak ktoś nas słucha, teraz, e, to cała rozmowa jest e, jako osobny odcinek, on będzie na YouTubie, on będzie też e, na MP3 i tak dalej do ściągnięcia, ale tutaj zostawię te fragmenty, bo podoba mi się. Moglibyśmy, widzisz, yy, tak komentować, mimo że ja na przykład jestem takim niedzielnym fanem piłki nożnej, bo ja uwielbiam po prostu oglądać futbol na, na, na, na tym najwyższym poziomie, ale oglądam naszą Ekstraklasę. Nie, no ekstraklasy ja nie oglądam. Nie, Ja oglądam Ligę Angielską. Ale ja trochę z sentymentu, wróciłem, wiesz, do... dlatego że ja po prostu, yy, wiesz, Raków gra bardzo dobrze, znaczy bardzo dobrze, odnosi sukcesy, mhm. tak? Ma teraz niesamowitą przewagę, 9 punktów nad... Nad Legią, Lech Poznań, który no, jest oczywiście trochę rozerwany między wszystkimi innymi, tak, tymi, tymi. jest gdzieś z tyłu nie, albo, no, może nie z tyłu, ale no, niestety jest troszeczkę dalej w tabeli dla nich. I ja po prostu, wiesz, no, zacząłem tam patrzeć na te taktyki, widzieć coś, co się dzieje i wiesz, i tak naprawdę jedyny zespół, który gra taką tą trójką obrońców i takimi, wiesz, tymi wahadłowymi, nie? I tak dalej, to jest właśnie Raków. I czasami to działa, ale to trzeba mieć takiego zawodnika, jak taki Tudor. To jest gość, ale taki trochę też w stylu ma Kasza, mm -hmm. który niby gra w obronie, ale non-stop się podłącza do, do ataków, strzela bramki. Znaczy, strzela bramki nie, że tam wiesz, robi za, za, za napastnika, tylko po prostu sytuacyjnie. wiesz, że Gdzieś tam z, z daleka uderzy, gdzieś tam podleci, bardzo często fantastycznie dośrodkowuje i kurczę, nie, nie dałoby się tego franatu nie wiem, jakoś spolonizować, dać mu e, papiery, wiesz. i Mielibyśmy e, tego, tego, tego lewego obrońca. Chociaż teraz Beryszyńskich znowu jest, mimo że jest prawonożny, jest... Na tej lewej obronie. Czy znaczy, to wiesz właśnie z tymi poszło, papierami? Ja, ja, ja, ja też dorzucę taki argument, taki komentarz powiedzmy, może nie argument, tylko komentarz bardziej od siebie, bo yy, też się spotkałem z tym, że bardzo wielu ludzi się śmieje, na przykład o reprezentacja Francji, a tam tak naprawdę wielokulturowa zbieranina. Reprezentacja Niemiec to samo, wielokulturowa zbieranina, tak? No ale zapominamy o tym, że to są po pierwsze wielokulturowe społeczeństwa i po drugie to jest też tak, że ci ludzie się wychowali we Francji i tak dalej, nie? czy tam w Niemczech. To, to nie są ludzie, którzy no, czyli, dostali tak. wczoraj obywatelstwo i grają w swojej reprezentacji. Dużo bardziej dla mnie śmieszne było to, co Polska robiła, <grym>, wiesz, z Olisa Debe, <grym>, że po prostu Olisa Debe, Olisa który Debe, w ogóle nie ma nic wspólnego z Polską, nagle dostaje i to samo teraz no tak, zrobiła polska tak. reprezentacja siatkówki, wzięła znakomitego zresztą siatkarza który po prostu miał żonę Polkę i dali mu obywatelstwo i wzięli go do reprezentacji no, z takim powiedziałbym dla mnie to jest chyba to jest dla mnie dużo nie, bardziej znaczy, nie, śmieszne tak, i, i to jest sport na najwyższym poziomie i czasami e, pewne chwyty są dozwolone e, wiadomo, że inaczej no jest to, to dozwolone, bo nikim tego nie e, zabronił jest. Tak? Jakby to jest możliwe, no tylko tak, ja bardziej ale mówię widzisz, o takim... chodzi o to, że oglądasz polską ekstraklasę to tam e, jest tylko kilku Polaków tak naprawdę na boisku, reszta to są właśnie jacyś tam... Znaczy, wieś, nie, no Damian, ale to ja ci w takim te, razie powiem... Takie... To ja ci powiem tak. Przestań oglądać polską ekstraklasę poza... Ale nie, chciałem tylko powiedzieć, że jakbyś oglądał na przykład nie pierwszą Klasę, ale pierwszą ligę, to jest zupełnie co innego. Na przykład Skra Częstochowa, no. biało-czerwoni sami, wiesz... Tylko ale nie, ale ja mówię, nie, ja mówię słuchaj, znamy, ja mówię o tym, że przestań oglądać Ekstraklasę, zacznij oglądać jakby, okej, okay, poza tam pojedynczymi meczami Rakowa, skoro to nie, jest ja sentyment. Nie, ja Premier Chibi i oglądam La, Ligue. Oglądaj La Ligę. Seria, oglądaj La bo... oglądaj serię, a nie, ja, ja myślę, że w Europie dwie najlepsze ligi do nie oglądania oglądam, to jest Liga oglądam, Angielska i Liga jest. Hiszpańska, zdecydowanie. I jakby, i to jest kropka. Potem jest reszta i dla mnie Liga Angielska jest w ogóle na pierwszym miejscu, ja jestem wielkim fanem, zawsze byłem teraz, właśnie ten rok jest dla mnie taki ciekawy, bo ja po wielu latach, kiedy przestałem się zupełnie jakby tak interesować aktywnie piłką nożną, to w tym roku wróciłem wiesz, do tych zainteresowań i oglądam po prostu na bieżąco Ligę Angielską zresztą wspaniały mecz się szykuje w Lidze Europy, bo Barcelona odpadła z Ligi Mistrzów i słuchaj, trafiła na Manchester United w Lidze I Europy, montaż. więc będzie no cudowny A, mecz po prostu dla mnie, bo z jednej strony... No tam w ogóle wiesz co, tak się śmieje, że te zespoły, które odpadły z Ligi Mistrzów Teraz po prostu tworzą, że to jest taka liga mistrzów, nie nawet, że biz, tylko chodzi o to, że może to będą, no będą najciekawsze mecze. mecze no. Liga mistrzów mistrz, też będzie miała fajne mecze. Bo Lidze mistrzów też będą takie odgrzewane kotlety, a tutaj nagle się okazuje, że, że chyba właśnie Juventus jest, właśnie Manchester United. Barcelona... Znaczy Manchester United wiesz, nie taki... grał w lidze mistrzów, wiesz? Nie, nie, nie zakwalifikował się w ogóle do Ligi Mistrzów. Tak, a, on grał z innego rodzaju. On grał Aha, po prostu w lidze Europy. Wyszedł z grupy i to co tak. ciekawe, z drugiego miejsca w ogóle wyszedł e, Manchester. Ale też niektóre mecze Manchesteru. Piękne, tam takiego młodego piłkarza, chyba właśnie Argentyńczyka tak swoją drogą. Rashford czy Antoni? Nie, nie, właśnie jakiegoś takiego młodego piłkarza, taki nie pamiętam, jak on się nazywał, musiałbym go teraz wygooglać, wiesz e, e, który zagrał w tym... No rozumiem, tym, ale wiesz co, to, to zapytam cię o jedną no. rzecz. Pokazywał, I to jest trochę zahacza o piłkę, no nie? a jak ci się przypomnił, to później możesz wspomnieć. No. Wrzuciłeś mi e, na, na, na, na czacie wcześniej... No. Grę planszową, menadżer piłkarski. Tak. Ja jestem bardzo ciekawy, jak, jak to wygląda w praktyce. Czy już zdążyłeś nawet rozegrać jakieś mecze? Jakieś, czy tam się rozgrywa mecze, czy to jest tylko czysto taki, taki ekonomiczny, jakiś taki eurobiznes piłkarski? Nie, nie, no to gra jest. Gra się nazywa Eleven. Tak, gra gracie... się. I wdzięcz, tam masz mnóstwo dodatków, więc tam po prostu jakieś wariacje są. Dajesz. Tak, gracie, gracie... gra się. Aha, a ten piłkarz już ci mówię, się nazywa Garnaczo ale widzę, że to jest jednak Hiszpan ale osiemnastolatek który strzelił piękną bramkę w meczu z Realem Sociedad w barwach Manchesteru piękną, taką w stylu Ryana Gixa też Ci ją wysyłałem chyba kiedyś na tym, na czacie, bo to po prostu zrobiłem zdjęcie jak, jak oglądałem mecz natomiast wracając do Eleven i w tym momencie kończymy mundialowy odcinek specjalny pozaprogramowy ale nie kończymy tej rozmowy w pełni wysłuchacie jej w nadchodzącym już na dniach odcinku 555. Więcej dowiecie się o grze 11 grze planszowej, menadżerze piłkarskim. Dlatego zapraszam do następnego odcinka. Cześć, hej!